Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 kwietnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Waszyngton czeka na propozycję Teheranu w sprawie zakończenia wojny. Do tego czasu przedłuża rozejm. Coraz więcej pokrzywdzonych przez zonda krypto. Każdego dnia zgłasza się kilkadziesiąt nowych osób. Bezprawnie w na teren muzeum w Oświęciemiu dziewięciu obcokrajowców zapłaci grzywne.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 Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. Kilkaset zgłoszeń do tej pory i po kilkadziesiąt nowych każdego dnia rośnie liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto. Prokuratura w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy przez giełdę kryptowalut, informuje o 350 poszkodowanych. Premier mówił kilka dni temu, że liczba może być wielokrotnie wyższa i sięgać 30 tysięcy. Tylko do jednej z warszawskich kancelarii w sprawie problemów z wypłatami zgłosiło się już 350 osób. Ta liczba stale rośnie, a skala może być olbrzymia, przyznaje radca prawa.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 Dziewięciu obcokrajowców narodowości żydowskiej z zarzutem bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau nie chcieli pobrać darmowych wejściówek, opowiada rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Zamiast tego odsunęli siatkę i weszli na teren muzeum. Zostali zauważeni przez strażników muzeum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 Obcokrajowcy przyznali się do winy. Siedmiu Amerykanów, jeden Kanadyjczyk muszą zapłacić grzywne po 3000 zł i po 1000 zł nawiązki na rzecz muzeum. Trwa Europejski Tydzień Szczepień. Lekarze specjaliści mówią, że odporność zaczyna się od wiedzy i zachęcają do przyjmowania szczepionek. Podkreślają, że to bardzo ważne, by zatrzymać groźne choroby. No nie, ja się akurat nie szczepię, bo nigdzie nie wyjeżdżam do krajów ciepłych. Poza tym wszystkie szczepionki już te, które miałem, obowiązkowe przeszedłem. Szczepić należy nie tylko dzieci, dorośli też powinni pamiętać o sobie, mówi Bożena Janicka, specjalistka medycyny rodzinnej i pediatrii. Szczepienia są nam potrzebne jak woda i plen do życia. Dlaczego? Dlatego, że mamy być zdrowi, w dobrej kondycji i to nieważne, czy mam 30 lat, czy 50, czy 70. Ważne jest powtarzanie szczepień, dodaje Łukasz Pietrzak, główny inspektor farmaceutyczny. Należy Powtarzać, aktualizować tą swoją bazę immunologiczną, tą swoją odporność. Specjaliści dodają, że trzeba inwestować w edukację społeczeństwa i walkę z dezinformacją. Moje dziecko jest na wszystko zaszczepione, ja jestem na wszystko zaszczepiona, mój mąż jest na wszystko zaszczepiony. Uważamy, że to jest nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.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 Noc z przymrozkami w całym kraju będzie od około minus czterech do plus jednego. W ciągu dnia od 11 do 17 stopni. Przeważnie słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity. Polski przewoźnik kolejowy. Ludzie. 18 minut piechotą z dworca PKP zajmuje przemieszczenie się na skwer Aliny Obidniak przed budynkiem, w którym za chwilę spotkamy się z głównym bohaterem tego wydania ludzi. Ale zanim to się wydarzy to gospodyni tego miejsca, czyli dyrektorka teatru imienia Norwida w Jeleniej Górze Katarzyna Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, że Ciebie i bohatera naszego dzisiejszego spotkania w Paśmie Ludzie łączy miejsce pochodzenia. Oboje jesteście z Bolesławca. Dla obojga z Was Jelenia Góra jest teraz ważnym miejscem. Dla niego z powodu książki i sztuki, o tym za chwilę, a dla Ciebie no z racji tego, że jesteś teraz osobą, panią na teatrze. Ale zacznijmy od pani Aliny. Kim była i dlaczego tutaj na skwerze noszącym jej imię jest jej pomnik. Pani Alina pije kawę, patrzy w stronę karkonoszy, można się do niej dosiąść. Alina była jedną z najznamienniczych dyrektorek teatrów dramatycznych w Polsce, tak mi się wydaje. Rozpoczynała swoją dyrekturę w latach 70 i była to bardzo wyjątkowa dyrektura i Alina razem z przyjaciółmi artystami, czyli Januszem Deglerem i Jerzy Grotowskim, stworzyła unikatowy teatr na skalę całej Polski. Myślę, że dla mnie osobiście jest jakimś wzorem do naśladowania i inspiracją. A na ile ważnym miejscem dla ciebie i dlaczego, o ile... Gdzie tak jest, jest Jelenia Góra. Jakie to jest miasto, twoim zdaniem? Jelenia Góra jest przepięknym miastem z widokiem na Karkonosze. Jak się jedzie do centrum Jeleniej Góry, to widać całą panoramę Karkonoszy. Widzimy śnieżne kotły, widzimy śnieżkę, widzimy obserwatorium na śnieżce. Jest to przepiękne miasto w Kotlinie, Wyjątkowe, niepowtarzalne, z historią, z historią Ziem Odzyskanych, gdzie są fantastyczni ludzie i dumni ludzie, którzy tu mieszkają. Teatr, w którym jesteś szefową i w którym za chwilę spotkamy się z bohaterem tego wydania ludzi, nosi imię Norwida. A co to jest za budynek? Jaka jest jego historia? To przypomnę były, tak jak patrzę na to, jak on wygląda, wydaje mi się czasy niemieckie tutaj. Budynek został wybudowany w 1904 roku, więc już ma jakby swoje lata. Jest jednym z najważniejszych zabytków w Wieleniej Górze, wybudowany za czasów niemieckich. Był to niemiecki teatr, a wcześniej też takie miejsce kultury i spotkań. Niektóre źródła podają, że w Teatrze Norwida, w ówczesnym tym dom, domu spotkań odbywały się na przykład walki bokserskie, więc nie tylko spędzano tu czas kulturalnie, ale też sportowo. Ile osób wchodzi na widownię teatru? No mamy bardzo dużą widownię, jest to 460 miejsc plus minus. Trochę duże jak na takie małe miasto, jest to podobna widownia co Teatr Dramatyczny w Warszawie, a w Jeleniej Górze mieszka 74 tysiące mieszkańców około. Katarzyna Sołtys, dyrektorka Teatru imienia Norwida w Jeleniej Górze była z nami. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Jeleniej Góry. Przybywajcie, Jelenia jest piękna, a szczególnie jak chcecie pochodzić po górach, a potem poodpoczywać w mieście. I zobaczyć co ciekawego w teatrze, do którego teraz wejdziemy, bo tam gość już na nas czeka. Jesteśmy już blisko sceny, na którą za chwilę obaj wyjdziemy. To pora przedstawić gościa tego wydania audycji Ludzie. Człowiek w podróży w ostatnich miesiącach i latach, Sławek Gortych. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jelenia Góra, to ważne dla ciebie miasto? Bardzo ważne dla mnie miasto. Miasto, w którym przeżyłem wiele niezwykłych przygód i któremu chciałem złożyć taki literacki hołd i właśnie tym hołdem ma być piąty tom karkonoskiej serii kryminalnej, który właśnie o Jeleniej Górze i jej zawiłej historii opowiada. Nie, to o tym to opowiesz na scenie i potem wszyscy będą mogli posłuchać. Ja raczej piłem do tego, że przeczytałem, iż jesteś... Osobowością Jeleniej Góry, to prawda? To prawda, odbierałam taki tytuł z, z rąk pana prezydenta Łóżniaka, i było to dla mnie wielkie wyróżnienie, tym większe, że no, nie jestem urodzony ani wychowany w Jeleniej Górze, ale z tym miastem mocno związany. To jest taka opowieść o ludziach, którzy są w drodze, w podróży. Temu poświęcony jest nasz cykl. Ty jesteś, już to mówiłem na antenie, z Bolesławca, chociaż właściwie jeszcze w innym miejscu się urodziłeś, czyli cały Dolny Śląsk jest w jakimś sensie twoją ojczyzną małą albo jak to się mówiło przed wojną, hajmatem. Dolny Śląsk traktuję jako taką jednorodną strukturę, to znaczy taką krainę za siedmioma górami, za siedmioma morzami i rzeczywiście urodziłem się w Lubaniu, wychowywałem się w Bolesławcu, a mieszkam jedną nogą w Jeleniej Górze, a drugą nogą we Wrocławiu. Podoba Ci się budynek teatru w Jeleniej? Bardzo mi się podoba. To jest też powód, dla którego fragment akcji drugiej z moich książek osadziłem właśnie na widowni tego teatru, gdzie dochodzi do pewnego spotkania dwóch nieznających się osób, a raczej ma dojść do tego spotkania, ale tam dużo komplikacji po drodze się pojawia i z tego wywiązuje się bardzo skomplikowana kryminalna intryga, więc teatr zawsze był dla mnie takim wyjątkowym obiektem na mapie Jeleniej Góry. Czy spodziewałeś się, Sławek, tego, że doczekasz momentu, w którym twoja książka zostanie przeniesiona na deski? Szczerze mówiąc, było to oczywiście jakieś jedno z moich marzeń, ale nie takich marzeń, co do których miałem mocne przekonanie, że uda się to w niedługim czasie spełnić, dlatego, że przeniesienie na deski teatru takie książki jak Schronisko, które przestało istnieć jest wielkim wyzwaniem i szczerze mówiąc, kiedy usłyszałem, że Kasia z dyrektor teatru chce się tego podjąć, to pomyślałem szalona kobieta, dlatego, że to jest książka, w której nie dość, że mamy trzy linie czasowe, a już to jest dużą trudnością, żeby taki utwór zaadaptować na deski teatru, to jeszcze bohaterowie przez większość czasu chodzą ze schroniska do schroniska z góry na dół i odwrotnie i wiedziałem, że dla teatru będzie to wielkie wyzwanie, zarówno pod kątem scenograficznym, jak i też pod kątem dramaturgicznym, ale patrząc na to, jak to zostało zrealizowane, bo też śledzę postęp prób do spektaklu, to jestem o te produkcje bardzo spokojny. Dlaczego twoim zdaniem. No jako osobowość i człowiek stąd musisz znać odpowiedź. Dlaczego warto odwiedzić jednią Górę, a potem pójść na karkonoskie trasy? Dlatego, że jest to miasto o bardzo burzliwej i skomplikowanej historii. Miasto bardzo nieoczywiste, które przechodziło z rąk do rąk. Było obiektem pożądania Czechów, Niemców, Polaków. Zmieniało tą swoją przynależność do tych kolejnych państw przez ostatnie prawie tysiąc lat swojej historii bardzo wiele razy i Pamiętam jak rozmawiałem któregoś razu z prezydentem Jeleniej Góry, który opowiadał, że odwiedził go prezydent miasta bodajże z Danii i podczas zwiedzania ratusza, który niedawno został odnowiony, jego wnętrza, ten prezydent z Danii powiedział do prezydenta Jeleniej Góry, ale po co wy w to inwestujecie, przecież to nie jest wasze, to jest poniemieckie i to było takie bardzo negatywnie nacechowane i puenta tej historii to jest to, co prezydent Jeleniej Góry odpowiedział, proszę pana, to nie jest poniemieckie, to nie jest polskie, to nie jest czeskie, to jest miasto europejskie. Europejskie. I dlatego też do odwiedzenia Jeleniej Góry bardzo Was zachęcam. Gotowy do wyjścia na scenę? Gotowy. To idziemy? Możemy iść. Sławek Gortych. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim państwu. Bardzo się cieszę, że jesteście tak liczni. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wielkie wyróżnienie. I byłem też trochę zaskoczony, dlatego że kiedy zadzwoniłem do teatru zapytać, czy już te wejściówki będą rozprowadzane na to spotkanie, żeby dać znać też u siebie na Zagubionym w Karkonoszach, to w teatrze dowiedziałem się, no tak, już większość została wydana, więc wiedzieliście o tych wejściówkach szybciej niż ja. Brawo dla państwa, świetnie się orientujecie tym, co się dzieje w Jeleniej Górze, miło już było, zaczynam cytować. Nienawidził Jeleniej Góry. Wciśnięta w centrum kotliny jeleniogórskiej, otoczona zewsząd górami, była zasypana śniegiem przez przynajmniej cztery miesiące w roku. Wszystko wydawało mu tu się obce, bo zewsząd wyzierał niemiecki klimat tego miejsca. Dalej nie mógł wierzyć, że te tereny już na zawsze będą częścią Polski. Tak myśli jeden z Twoich y, bohaterów. Łatwo Ci się pisało te słowa? Nie pisało mi się ich trudno, dlatego że nie żywię sympatii do bohatera, który wypowiada te słowa czy który, y, który tutaj jest opisywany przez narratora. Jest to wypowiedź Tomasza Grudzińskiego, kreatury powszechkroć ohydnej, więc to, że on sobie tej Jeleniej Góry nienawidzi, no to, to jest jego problem. Ja mogę powiedzieć, że ubolewam, ale brzmi to jak nie mój problem. To jaki masz stosunek do Jeleniej Góry w takim razie, Sławku? Ja Jelenią Górę bardzo... Bardzo lubię i jest miastem dla mnie bardzo ważnym też dlatego, że, a może przede wszystkim dlatego, że nie jestem stąd, to znaczy nie urodziłem się w Jeleniej Górze i nie wychowywałem się w tym mieście, ale było to miasto, do którego bardzo często i chętnie wracałem z uwagi na fakt, że to zawsze była dla mnie taka brama Karkonoszy i punkt wyjścia w góry, a jednocześnie punkt przesiadkowy na trasie PKS Bolesławiec-Jelenia Góra, później spacer przez całą Starówkę i przesiadka na pociąg do Szklarskiej Poręby. I pamiętam, że kiedy kiedy napisałem pierwszą książkę, to miałem wielkie obawy, jak to zostanie w Jeleniej Górze przyjęte. Zwłaszcza, że ci, którzy są Dolnoślązakami, na pewno doskonale wiedzą, że Bolesławiec i Jelenia Góra mają różne zaszłości z przeszłości i że te miasta nie zawsze pałały do siebie pełną sympatią. Co więcej, w Jeleniej Górze... Pamiętaj, że jesteśmy na antenie Ogólnopolskiego Radia. Nie wszyscy mają świadomość zaszłości wymienię jedną. Dobrze, wymienię jedną. W Jeleniej Górze, jeżeli chcesz kogoś obrazić, to możesz mu powiedzieć, żeby wysłać go do Bolesławca, z uwagi na fakt, że w Bolesławcu funkcjonuje fantastyczny skądinąd Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych i wysłać kogoś do Bolesławca to jest zwrot, no, który poznałem już poznając lepiej Jelenią Górę, natomiast płętując tę myśl, którą zacząłem, chciałem powiedzieć, że gdy ta pierwsza książka wychodziła, to pomyślałem, kurczę, w tej Jeleni Górze może się obrażą, że może że coś źle napisałem, albo niewłaściwie, albo kogoś uraża, albo po prostu powiedzą, no przyjechał jakiś obcy i o nas będzie pisał. A tak się nie stało i to jest też jeden z powodów, dla których Jelenią Górę bardzo, bardzo cenię, bo jest to miasto bardzo gościnnych ludzi. A jaka jest odpowiedź Bolesławca na wysłanie do Bolesławca w Jeleniej Górze? W Bolesławcu mówi się wysłać kogoś na tysiąclecia, dlatego że szpital znajduje się przy alejach tysiąclecia, więc jest po prostu większe doprecyzowanie geograficzne. Sprytne. Ale nie wysyłamy do Jeleniej Góry. No, to jest bardzo skomplikowane. Macie dużo tu... przestrzeni w Bolesławcu. <grych> tak. Cztery książki za tobą, piąta za chwilę się ukaże i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony jakoś, bo ta nowa książka, o której też dzisiaj porozmawiamy, nie ma schroniska w tytule. Co się stało? Tutaj było kilka powodów pierwszy był taki, że uważam, że tytuł Schronisko, które to było dość oryginalne rozwiązanie, e, takie nie było wcześniej tego typu tytułów e, i nie chciałem, żeby coś, co było oryginalne straciło tę swoją oryginalność przez to, że stanie się, e, że będę wykorzystywał to powielokroć, tak jakby ktoś pomyślał, że no widać, że nie ma innych pomysłów na tytuły, że stworzył jeden szablon i będzie teraz od tego szablonu kolejne książki rysował. Więc nie chciałem, żeby tytuł, który dla mnie był wyjątkowy, spowszedniał i mi, i czytelnikom. Nie chciałem też, żeby to się czytelnikom zaczęło mylić, bo jak jest ten początek Srońsko, które pysze trwało, że stało istnieć i tak dalej i później czytelnicy mogliby zacząć to mylić. A ostatni powód jest taki, że piąty tom opowiada o historii pewnego wyjątkowego święta, które zorganizowano w Jeleniej Górze tuż po II wojnie światowej w 1948 roku. To wydarzenie nazwano Świętem Gór i Dniami Jeleniej Góry albo też 840-leciem Jeleniej Góry. Te, te nazwy było kilka wymiennie stosowanych, natomiast to był wyjątkowy moment w historii miasta, kiedy po raz pierwszy mieszkańcy Jeleniej Góry doszli do wniosku, że trzeba się jakoś jednoczyć wokół wspólnych wartości. I tą wspólną wartością jest jeleń w herbie miasta, czyli to, że jesteśmy mieszkańcami Jeleniej Góry i tą wspólną wartością są karkonosze w cieniu, których to miasto leży i pomyślałem, że no byłoby to strasznie nieodpowiednie, gdybym tę książkę zatytułował znowu Schronisko, które coś tam, tylko nie zatytułował jej Święto Karkonosze. Ten wątek mnie zainteresował. Jak się jednoczono wokół Jelenia? Jednoczono się w taki sposób, że kiedy w 1945 roku ta zwrotnica historii Dolnego Śląska została gwałtownie przesunięta najbardziej, Bardziej w historii. Zaczął się proces wysiedlania ludności niemieckiej, która mieszkała tu od kilkuset lat, i zaczęli tutaj napływać pierwsi polscy osadnicy. Bardzo trudno było zbudować wśród nich jedność, dlatego, że to byli Polacy z bardzo różnych stron świata, z bardzo różną, skomplikowaną historią i często pełną wielu bardzo osobistych krzywd. To znaczy, przyjeżdżali tutaj Polacy z terenów Wołynia, z Kresów. Więc albo mieli jakieś traumatyczne wspomnienia z czasów wojny, albo też przeżywali wielki żal i rozpacz z powodu nieodwracalnej utraty domu na Kresach. Pojawiali się Polacy, którzy wracali ze zsyłek z Syberii, Polacy, którzy byli wysiedlani jako łemkowie w ramach akcji Wisła, Polacy, którzy trafiali tu z Francji czy z Polonii Ugosłowiańskiej, tak jak moja rodzina i od strony mamy od strony taty. I w takim momencie takiego tygla kulturowego, bo wszyscy ci Polacy nieśli też trochę inną kulturę, trochę inny język, trochę inne wspomnienia i stosunek do bardzo wielu tematów, szukano takiego elementu, który mógłby tych ludzi zjednoczyć i stwierdzono wtedy, że miasto jest tym takim elementem, który może tych ludzi zjednoczyć, jest wspólną wartością i przestrzenią, w której żyjemy, a to miasto od samego zarania swojej historii, od tych najdawniejszych według legend piastowskich, czasów zawsze identyfikowało się z tym symbolem jelenia z uwagi na to, jak brzmi legenda o założeniu miasta. Czy ty pamiętasz moment, w którym zacząłeś się interesować historią tych ziem? Bo brzmi to jakbyś nie jeden doktorat na temat historii Dolnego Śląska napisał. Nie, nie pisałam nigdy żadnego doktoratu na ten temat. Natomiast zainteresowałem się tym jeszcze w dzieciństwie. Dużą rolę odegrała w tym babcia, która, gdy zabierała mnie na spacery po moim rodzinnym Bolesławcu, często na te spacery zabierała też przewodnik historyczny po mieście. Ja wtedy miałem jakieś 5-6 lat, więc jeszcze sam nie czytałem, więc babcia zawsze mi ten przewodnik czytała i to było świetne, bo myślę, że gdybym ja do niego usiadł, zacząłbym czytać od pierwszej strony i bym się po tej pierwszej stronie poddał, bo to był taki poważny przewodnik, grube tomiszcze, zero obrazków, bardzo dużo trudnych słów, a babcia jakoś umiała tak sprytnie wybierać z tego przewodnika co ciekawsze fragmenty, legendy, historie związane ze skarbami, z jakimiś wojennymi tajemnicami miasta i myśmy wędrując z danego dnia nie wiem na przykład na miejskie planty albo pod miejską bazylikę, to tam babcia szukała jakiś ciekawoste o tych plantach czy o tej bazylice i sprawiła, że ta historia zawsze była dla mnie wielką wartością i czymś niesamowicie ciekawym. I nawet szkoła podstawowa nie była w stanie tego, tej pasji zniszczyć. Ale historia Dolnego Śląska była ciekawsza od antycznej Grecji, jak rozumiem. Tak, i od wojen krymskich, i od nieodżałowanej trójpolówki. No, historia Dolnego Śląska z niczym się nie mogła równać. A w którym momencie, użyję teraz kolokwialnego słowa, przepraszam, wkręciłeś się w historię tutejszych schronisk? Myślę, że to zaczęło się gdzieś w okolicach gimnazjum, dlatego że w podstawówce zacząłem chodzić w te góry z rodzicami i wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że schroniska to jest po prostu... Bardzo fajny konstrukt, to znaczy to, że ktoś wymyślił coś takiego, że gdy ludzie idą na tę wędrówkę po drodze przeżywając już różne niedogodności, zmęczenie, no wiecie jak czasami jest, jak się idzie pod górę w Karkonoszach i jeszcze duch gór i pogoda nie sprzyjają. I fakt, że ktoś wpadł na pomysł, żeby tym zmęczonym wędrówkom ludziom zorganizować na trasie. Punkt, którym będą mogli odpocząć, posilić się i pokontemplować też te widoki, których często się nie docenia idąc, bo patrzy się pod nogi albo jest się zajętym rozmową, to mnie się niesamowicie spodobało. I gdzieś w gimnazjum zorientowałem się, że te schroniska to nie są takie zwykłe budynki, które mają po 10-50 lat swojej historii i są tylko takimi obiektami noclegowymi, tylko że to są bardzo, bardzo stare budynki z bardzo bogatą historią, o których można by było powiedzieć, że są swego rodzaju świadkami historii, która była w Karkonoszach bardzo burzliwa, jak w większości gór w Europie, dlatego, że zazwyczaj górami biegły granice między państwami, księstwami, hrabiostwami, no a tam, gdzie jest granica, zazwyczaj są jakieś konflikty, a jednocześnie jest to obszar, gdzie dochodzi do niesamowitego transferu kultur, wymiany myśli, języka, poglądów, sztuki, kulinariów, etc. I te schroniska były takimi punktami na trasie tych wymian i świadkami tego wszystkiego, co w tych górach się przez ostatnie kilkaset lat działo. O tym piszesz w każdej swojej książce. No w tej nowej wiadomo będzie o skupianiu się wokół jelenia, ale te różne budowle na szczytach albo przeręczach karkonoskich to są te miejsca, w których rozgrywa się istotna część akcji twoich kryminałów. A w jaki sposób zdobywałeś wiedzę na temat y, przeszłości i tego, co się wydarzyło w tych miejscach? Kto je zbudował? Kto nimi zarządzał? Jakiego rodzaju wydarzenia na przykład w okresie II wojny światowej albo zaraz po miały tam miejsce. Szukanie informacji na temat historii schronisk jest bardzo trudne, dlatego, że nie ma zbyt wielu polskojęzycznych źródeł na ten temat, a przynajmniej nie są to źródła szczególnie obszerne. Bardzo często to są takie zbiorcze opracowania, gdzie w jednej książce mamy omówione wszystkie schroniska, każdemu poświęcone jest maksymalnie pół strony, jest informacja wybudowane, spalone, przebudowane. Ale polskie czy niemieckie są to książki albo czeskie? M mówię teraz o literaturze polskiej, że jest bardzo mało takich źródeł w języku polskim, a jeżeli już są, to są są to źródła bardzo, bardzo okrojone, więc tutaj trzeba kopać trochę głębiej i mieć więcej cierpliwości. I kiedy zacząłem docierać do źródeł niemieckich, no to okazało się, że tam o tych skroniskach pisano znacznie więcej, a w pewnym momencie dotarłem także do źródeł czeskich, do takiej fenomenalnej książki Martina Bartosza, historie krkonowskich bud. No i to jest kopalnia wiedzy o karkonoskich schroniskach napisana z taką z niesamowitym... dla słuchaczy, którzy nas nie widzą. Sławek się wzmarzył od ucha do ucha. Tak, ja się... Się cały, tak. tak, tak bo książka no, Ludzie jest mają różne pasje, sami Państwo słyszą. Doskonała. I jeszcze jest pięknie ilustrowana. To wydał czeski karkonoski Narodni Park i moim wielkim marzeniem jest, żeby ta książka kiedyś została przetłumaczona na język polski. No ale póki to się nie stanie, no to ja też wiem, że żeby dobrze zbadać historię tych schronisk i ją zrozumieć, to trzeba jakkolwiek operować właśnie językiem niemieckim i czeskim. Niemieckiego uczyłem się no, przez cały swój okres edukacji, więc trochę coś tam szprecham i też coś tam czytam. Natomiast jeżeli chodzi o czeski, no to uczę się od pół roku e, mluwit czestiną, po to, żeby z jednej strony móc lepiej rozumieć te czeskie teksty i biegle się poruszać w tych czeskich źródłach, ale też dlatego, żeby móc kiedyś z czeskimi czytelnikami porozmawiać w ich ojczystym języku. To gdybyś mógł teraz po czesku, w kilku zdaniach powiedzieć, o czym jest książka, która za chwilę zostanie przeniesiona na deski teatru w Jeleniej Górze. Ano, Jamochu, se sejmenuje Horska která Zanikla, a jest to temna krymis polskich krkonoszk, kte sołczasnost se prolina z minulosti. Młody Zubasz, Maximilian Rajczakowski, musi przyjść w Krkonoszych, a nawsztywić Krkonoskę bołdę nad sneżnymi jamami, proto że jego stric, który imenuje Artur, umrzył. Ano. Właściwie, jak ktoś do ciebie podchodzi na ulicy, to od razu możesz tak mówić na dzień dobry, prawda? Y, może bit. Ja musim spróbować. Już tak będziesz a... do końca? Ja to Honewim. To jest najważniejszy w ogóle zwrot w języku czeskim. Uczy mnie Czech i mówi, pamiętaj, Polacy zawsze szukają odpowiedzi na każde pytanie, a Czech po prostu powie ci, ja to Honewim, albo ja jestem z Tochona Wietwi, czyli jestem z tego na gałęzi, tłumacząc dosłownie, to znaczy jestem zdziwiony. No, myślę, że nie tylko ty. A to jest jakieś schronisko? Pokazuję teraz palcem w lewą moją stronę, ponieważ jesteśmy na scenie teatru w Jeleniej Górze i obok nas stoi schronisko wykonane z tych słynnych duńskich klocków. Co to jest? Ano, tu mamy Bołdę Princa Indrzycha. To jest schronisko księcia Henryka, nieistniejący już obiekt. Sam sobie to zrobiłem. A kontynuuj, jak, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, ale tak, to jest schronisko księcia Henryka. Nieistniejące już dla tych z państwa, które tylko słyszą, a nie widzą. Prowadzący teraz zniknął, pojawił się, poszedł za kulisy. Nie wiem co on stamtąd przyniesie, natomiast póki co mamy tu schronisko księcia Henryka, a raczej jego makietę wykonaną z tych słynnych klocków. Tu też mamy jakąś makietę. Ono jeszcze jest niezłożone, ale. Będziesz robił unboxing? Nie, bo tu jest jakiś nadajnik, to chyba są śnieżne kotły, prawda? Wiesz, to to nadajniki to niebezpiecznie, bo jak staniesz przed takim, to to wiesz, możecie napromieniować. Otwieram teraz to pudło. No tak, tutaj e, powiedział mi Tadeusz, który jest reżyserem spektaklu, e, Tadeusz Pryczak, że jak się podniesie, jeden. E, o, zobacz. No już zepsułeś. Jeszcze nie, ale się staram. <śmiech> Musisz teraz podejść, chodź za Dobrze. I powiedz państwu, co tutaj jest. Po polsku powiedz. Mam, o, dobrze. Ale mam tak nie, nie wyciągać, dobrze. Nie, nie wyciągać. Więc tutaj mamy, słuchajcie, stację przekaźnikową nad śnieżnymi kotłami. Tu, w tym Chwilo miejscu, tak. Mamy wnętrze tejże stacji. W tym wnętrzu widzę Maksymiliana, trzyma gazetę. Jest lada schroniskowa. Słuchajcie, na tej ladzie leży mnóstwo papierów. Ja nie wiem, co tam jest napisane, ale brzmi to jak jakaś mroczna wiadomość od Karkonosza. Jest też czerwony telefon. Jest też... O kurcze, jest tu pewna skrzynia. Nie wiem, co jest w tej skrzyni, ale mam różne przypuszczenia na ten temat. Jest też wieża schroniska jeszcze w częściach, ale na spektaklu będzie już na pewno w całości myśli, że w tym spektaklu będą goły klocki czy ludzie jednak? Bo ja nie wiem. Be, To się okaże, ale nie, tak, tak już zupełnie szczerze będzie. Zamysł reżysera jest taki, że akcja oczywiście toczy się na scenie i biorą udział w spektaklu żywi aktorzy i aktorki, natomiast część trudnych do zrealizowania scen na scenie, no bo jak na scenie zrealizować pożar schroniska albo... Moment, w którym ten biedny, wspomniany już, Artur Rejczakowski no można, spada. No może tylko po powiedzieć, że już nic nie będzie do zobaczenia. No właśnie. I to by mógł być spektakl jednorazowy, taki ostatni spektakl w twoim życiu. Można by było to tak reklamować. Chodziło o to, żeby pewne sceny pokazać w miniaturze, a jednocześnie to będzie kamerowane tak, żeby widownia na dużym ekranie mogła też zobaczyć to, co dzieje się w przestrzeni tych mikroskopijnych schronisk, bo są to o, o też obiekty o tak ciekawej i niezwykłej architekturze, że szkoda by było tego elementu pominąć, a zbudowanie tutaj schroniska w rozmiarze 1 do 1 no jest, jest niewykonalne. Tak. Potwierdzam. Mimo że scena jest duża i głęboka, czy Śnieżne Kotły to jest twoje ulubione schronisko w Karkonoszach, no bo od tego zacząłeś swoje opowieści? Śnieżne Kotły są nieczynne od kilkudziesięciu lat i to nie wiem, bo czytałem książkę i też kiedyś chodziłem po Karkonoszach, ale chodzi mi bardziej o architekturę mhm. i o historię. Jeżeli chodzi o, Człowiek się musi tłumaczyć z pytań. Jeżeli chodzi o historię, to moim ulubionym schroniskiem jest schronisko Księcia Henryka, czyli nie to w pudle, tylko to za tobą na stoliczku. Natomiast, A ono istnieje? To pytam w imieniu tych, którzy nie czytali Twojej książki. Niestety to schronisko spłonęło w bardzo tajemniczych okolicznościach w 1946 roku. Według jednych źródeł w marcu, według innych w październiku. Jest bardzo wiele teorii spiskowych na temat tego, jak doszło do tego pożaru i dlaczego. Jednocześnie jest też wiele spiskowych teorii na temat tego, co stało się z ostatnim niemieckim właścicielem i jego dwoma synami, którzy prawdopodobnie zaginęli po tym pożarze. Znaczy zaginęli, ale prawdopodobnie nie zginęli w czasie tego pożaru. Ostatnio trafiłem na pewien trop, bo to jest także historia wielu książek, które już napisałem ma swój ciąg dalszy. To znaczy, że tak jak w przypadku pierwszego tomu ostatnio trafiłem na to na ślad po tym ostatnim niemieckim właścicielu gdzieś w Niemczech i ten trop jeszcze sobie badam. Tak samo w przypadku czwartego tomu trafiłem na pewien ślad ambasadora Hiroshiego Oshimy, który się tam pojawia. Jest postacią historyczną. I to właśnie ta zagadka, ta tajemnica tego pożaru i zniknięcia ostatniego właściciela i jego synów była inspiracją do napisania pierwszej książki. Więc z punktu widzenia historycznego, książę Henryk to jest mój numer jeden w moim karkonowskim serduszku. Natomiast jeżeli chodzi o architekturę i o taki wyjątkowy monumentalizm, no to schronisko nad śnieżnymi kotłami też nie ma sobie w tym aspekcie równych. I myślę, że jest to budowla, której w dzisiejszym w czasach nikt nie podjąłby się realizacji tak spektakularnego i szalonego pomysłu wybudowania murowanego z granitu kilkupiętrowego budynku z 27-metrową wieżą i to wieżą mieszkalną, bo to jest tak duża wieża, że w niej się mieściły pokoje gościnne, że dzisiaj nikt by już tego nie zrobił. Na wysokości 1490 metrów nad poziomem morza, w tak trudnym górskim terenie, gdzie więcej niż pół roku zalega śnieg. Fascynująca jest opowieść o tych miejscach, o których piszesz. Myślę, że dla wielu spośród mieszkańców jednej Góry także. To, o czym napisałeś, było odkryciem, czy nie? Nie ćwiczyliśmy tego. Dla niektórych tak. To było spontaniczne. Ale może bym ciebie zapytał, jako osobę, która daje te opowieści ludziom, o, o to, jak ty przyjmujesz reakcje, jakie one były. To znaczy, co w jakimś sensie wyłowienie na światło dzienne, wyniesienie tych historii, tak by wszyscy mieli okazję po nie sięgnąć, znaczy dla Ciebie i jak to zostało przyjęte? Czego się nasłuchałeś na temat swojej pracy, swojego pisania, swoich bohaterów w czasie bardzo licznych spotkań autorskich? To, że jesteś pisarzem popularnym, to wiadomo. To, że spektakl, który za chwilę wystartuje w Jeleniej Górze jest popularny, to wiadomo, bo już kilkanaście spektakli się sprzedało przed premierą, to jest jednak ogromny sukces, trzeba to powiedzieć. Co słyszysz od ludzi? Czy to są zachwyty, podziękowania, a może jakiś powszechny obóz, że zmyślasz? To są bardzo różne głosy, to znaczy jeżeli chodzi o tak statystycznie większość, zdecydowana większość głosów jest bardzo pozytywna. Myślę, że jest bardzo niewiele osób, które jeżeli przeczytały książkę i ta książka im się nie spodobała, jedna czy, czy druga, że mieliby taką wolę, żeby poświęcać jeszcze swój czas, żeby pójść na spotkanie z autorem książki, która im się nie podobała i mu to o tym mówić, więc wiem też, że zazwyczaj... to ty chyba mało miałyś jednak tych spotkań, jeżeli nie wiesz jeszcze, że są ludzie, którzy przychodzą na spotkania autorskie w Polsce, nie czytając książek, Ależ oczywiście. ale tylko po to, żeby wygłosić swoje teorie na każdy możliwy temat. Oczywiście sławek. i takie osoby mi się zdarzały, natomiast z perspektywy tych około 300 spotkań autorskich, takich osób, które przyszły wyrażać te swoje negatywne opinie, nie, nie zawsze będąc nawet po lekturze książki, to zdarzyły mi się dwie takie sytuacje, które bardzo mocno zapamiętałem, ale zazwyczaj te osoby po prostu ograniczają się do wygłaszania tych swoich negatywnych komentarzy w internecie, bo jest to prostsze, bez wychodzenia z domu, nie wymaga wysiłku, a jednocześnie jest to poczucie anonimowości nie trzeba mieć tej odwagi cywilnej. Natomiast zdecydowana większość głosów jest pozytywna. Te głosy różnią się, jeżeli chodzi o geografię Polski, to znaczy co innego zazwyczaj mówią ludzie w Polsce, Centralnej, co innego mówią ludzie na Dolnym Śląsku. To znaczy, na przykład na Dolnym Śląsku bardzo często pojawiają się głosy, że teraz lepiej rozumiemy historię naszych rodziców, dziadków, pradziadków, albo część ludzi zaczyna odkrywać jakieś własne rodzinne historie, albo zaczyna rozumieć, dlaczego jego babcia czy dziadek, na przykład, o, o tym przyjeździe na Dolny Śląsk nie opowiadali zbyt chętnie, albo zaczyna lepiej rozumieć też krajobraz Dolnego Śląska, tę architekturę, te napisy, które gdzie gdzieniegdzie jeszcze potrafią z podtynku po wielu latach wyjść na wierzch. I to są te głosy, które słyszę tutaj. Natomiast w Polsce centralnej, północnej, czy też wschodniej, częściej pojawia się taki głos, że dla ludzi to jest historia zupełnie obca, że oni nie mieli bladego pojęcia, jak Dolny Śląsk znalazł się w granicach Polski, na jakich warunkach to nastąpiło, kiedy i dla wielu ludzi jest to... To chyba z... trochę w szkole nie uważali jednak. Nie, to jest wina polskiego szkolnictwa, bo jest to temat, który jest zupełnie przemilczany. A, bo się dochodzi w czwartej klasie liceum do II wojny światowej i to już, co się dzieje potem, to nie ma czasu e, na to. Nawet nie, bo wiesz, przynajmniej jak ja jeszcze wchodziłem do szkoły, to było tak, że się przerabiało całą historię w szkole podstawowej, później od nowa w gimnazjum, a w liceum to takie nie wiadomo co było, tak trochę różnych wątków, więc teoretycznie każdy uczeń ma szansę przejść historię Polski od początku do końca dwa razy w swoim życiu szkolnym. Natomiast temat ziem odzyskanych, wyzyskanych, zachodnich, czy jakkolwiek ich nie nazwiemy, jest tematem pomijanym przez autorów podstawy programowej i myślę, że jest to pomijanie świadome. Jest to o tyle przykre dla mnie na przykład, Dlaczego że... świadome? Dlatego, że nie jest to temat wygodny, nie jest to temat y, łatwy, bo musiałoby dojść do tego, żeby pokazać dużą różnorodność polskich ziem i fakt, że nie każda ziemia, która znajduje się w granicy Polski, zawsze tą polską ziemią była I, Ale zobacz, gdyby na przykład idąc tym tokiem myślenia, rozumowania, to właściwie to powinno być bardzo proste. Władze komunistyczne mówiły, to były zawsze polskie, piastowskie ziemie. No to choćby... Po kontrze należałoby teraz, myśląc, że komunizm czynił zło, w większości przypadków mm -hmm. wiemy, że tak było, mówić jak jest naprawdę. Tylko, że chyba teraz znowu dla niektórych Niemcy są wrogami, prawda? No właśnie i powiedzenie, że my tutaj mieszkamy, na przykład, że jedna trzecia Polaków, tak jak tam wynika z, z badań, o których wspomina Karolina Kuszyk w książce po niemieckie, że jedna trzecia Polaków mieszka w poniemieckich domach. No przecież jakby taka informacja pojawiła się w podręczniku do polskiej historii, no to to by było, to znaczy dla mnie to jest chyba niewyobrażalne, żeby to nastąpiło. I to jest też kwestia tej wielokulturowości Polski, z którą też władza nie zawsze chce się mierzyć. Już nie wiecie ile razy pojawiają się jakieś tematy, nawet chociażby temat Śląska i języka śląskiego, czy można go w ogóle uznawać za język. Nie będę nawet teraz wchodził w te polityczne dywagacje, ale wydaje mi się, że niestety wygodniejsze jest wychowywać młodych ludzi w takim przekonaniu, że Polska to jest pełna jedność pod każdym możliwym kątem, że wszyscy mówimy tak samo, myślimy tak samo, mamy taką samą historię, tradycję, i, i wszystko u nas jest wspólne. I to powiedzmy, w, i to są te tematy, na które kładzie się nacisk, a nie na to, że jedna trzecia ziem, które znajdują się obecnie w granicy Polski, przed II wojną światową do Polski nie należała i że myśmy tam pojawili się dopiero po II wojnie światowej w bardzo skomplikowanych okolicznościach. No tak, ale to wtedy jest Oczywiście zawsze pytanie, co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić z tymi ziemiami? Zwrócić je? Proń Boże, nie chodzi mi o to, żeby je zwracać. Ja, uważam, ja nie że... pytam hmm. Ciebie, bo Aha. raczej gdybym, jaki może być tok rozumowania osób, które tak myślą, które próbują, no w jakim sensie, tak chyba to jest, zafałszować historię, hmm. bo ją przepisać na nowo. No tak, to jest tak, że yy, może tymi wprost, był... czy Ty jesteś antypolskim pisarzem? Ja się nie czuję antypolskim pisarzem, jestem Polakiem, jestem z tego bardzo dumny, ale jestem świadomy historii naszego kraju, wszystkich jej blasków i cieni, tych dobrych momentów, tych z których możemy być bardzo dumni, ale też tych trudnych momentów, o których niechętnie wspominamy. Ale oczywiście zdarzało się, że w taki sposób, jak tu ładnie to ubrałeś w słowa, byłem przez czytelników rzadko, bo rzadko, ale określany. Tak, właśnie do tego dążyłem, że kiedy myślałem, czytając twoje kolejne książki, o tym, co ewentualnie, a niestety w 2026 roku w Polsce trzeba o tym myśleć, co się może komuś nie podobać, albo co może być podstawą do rozpoczęcia hejtu, nagonki, pisania nieprzemyślanych, niemiłych komentarzy. Oczywiście bez twarzy, bez imienia i nazwiska, mhm. zmieniając różne niki w internecie. Co mogłoby spowodować taki wybuch hejtu czy ataku na ciebie z powodu twojej pracy zawodowej? No to właśnie to, że piszesz książki o bardzo intrygujących historiach, o bardzo wieloznacznych bohaterach, mhm. ale one się nie wpisują w ten sznyt, który niektórzy chcieliby... No, no tak, prowadzić. bo to, to wynika z faktu, że y, niektórzy lubią widzieć historię Dolnego Śląska w taki sposób, jak ona była przedstawiana w okresie PRL-u, w czasie gdy podręczniki do historii były w dużej mierze konsultowane czy pisane na Kremlu. I z tych podręczników wyłania się obraz, że Dolny Śląsk to była od zawsze prapiastowska ziemia, która pragnęła kontaktu z macierzą, ale została zabrana przez wstrętnych Niemców. Nawet pomija się to, że przez kilkaset lat była pod panowaniem czeskim, bo to już nie do końca pasuje. Natomiast była piastowska, później przez chwilę nie było nic i znowu tutaj jesteśmy. I o ile ten mit powrotu piastowskich ziem do macierzy, cały ten konstrukt był niezbędny, może nie tyle niezbędny, co ułatwiał rolakom, którzy tu po II wojnie światowej przyjeżdżali, oswoić się z tą ziemią, o tyle dzisiaj jest to już temat, na który myślę, że upłynęło już dostatecznie dużo wody w Odrze, żeby móc na ten temat spojrzeć z większą odwagą i zmienić. Mierzyć się z tym, że Dolny Śląsk to jest ziemia leżąca na pograniczu Czech Niemiec i Polski i ziemia, która wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Mało kto wie chociażby o takich elementach, które do dzisiaj są obecne, świadcząc o tej historii Dolnego Śląska, że na przykład w Wielkim Herbie Czech do dzisiaj znajduje się czarny orzeł z srebrną łuską na żółtym tle. Jest to orzeł Dolnego Śląska, który wywodzi się z heraldyki dynastii Piastów Śląskich. Natomiast Czesi do dzisiaj mają to w herbie jako taką pamięć o tym, że Śląsk kiedyś był element ich korony i analogicznie na przykład w herbie Wrocławia znajduje się lew z rozdwojonym ogonem, który to znajduje się w herbie Czech i to jest ku upamiętnieniu tego, że Wrocław przez długi czas też był czeskim Brzeclawem. Sławek? Tak? Mogę zadać Ci niedyskretne pytanie? Słuchaj, robisz to już nie, nie pierwszy raz, więc możesz śmiało. Ale teraz się postanowiłem jakoś asekurować. Ile masz lat? 28. Słyszałem te komentarze. Zobacz, państwo biją ci brawo, że żyjesz w tak na poważnym wieku. Czy sukces cię zaskoczył? Zaskoczył. Zaskoczył i to bardzo, dlatego że to nie poszło tak gładko, jak może się wydawać komuś, kto śledzi to z boku i, i widzi tylko jakiś wycinek tej rzeczywistości schroniskowej serii. Dlatego, że samo wydanie pierwszego tomu, schroniska, który przestał istnieć, to było trzy lata, najpierw dwa lata pisania, a później trzy lata zabiegania o wydawcę i szukania kogoś, kto dałby tej historii szansę. A od początku chciałeś pisać kryminały, bo ten rynek w Polsce jest... Ogromny, więc myślę, że nie jest to łatwe, żeby przebojem się wedrzeć. To prawda, nie jest to łatwe. Natomiast ja nie patrzyłem na tę książkę nigdy w kategorii czegoś, co ma się przebić, czy nie patrzyłem na to w taki sposób, co muszę zrobić, na przykład napisać, żeby się przebić. czyli że muszę pisać romanse, bo romansów jest mało i z tym będzie łatwo się przebić, a nie mogę pisać kryminałów, bo z tym będzie trudno się wybić. No sceny miłosne są w twoich książkach, ale bardzo skąpe. To prawda. Ja po prostu nie będę oszukiwał, że nie mam, nie mam talentu w pisaniu takich scen. I pierwsza scena miłosna, z której jestem zadowolony, Naprawdę tak uczciwie, że mam poczucie, że to jest w porządku napisane i że to że ma się wartość. Przyłożyłeś. Nie, bo przykładam nie, zawsze. Tylko to, że Wiecie, ktoś się przykłada, nawet najbardziej jak sobie może wyobrazić, to nie zawsze znaczy, że wyjdzie z tego coś świetnego, czego dowodem są sceny miłosne z tych pierwszych tomów. Natomiast w piątym tomie, czyli tym, który dopiero się ukaże, pojawia się pewna relacja między Polakiem a Niemką. Bardzo skomplikowana, trudna, ona się dość długo rozwija. I tam... Widzę, że nie bierzesz jeńców. Tak. Nie, nie biorę i jeżeli chodzi o, o te relacje, to tam jestem z tego wątku zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o to, że no, ktoś na pewno się oburzy, że jak ja mogłem w ogóle coś takiego napisać, to ja zawsze myślę sobie wtedy o moim idolu, jeżeli chodzi o literaturę, polską literaturę kryminalną, czyli o Zygmuncie Miłoszewskim, który napisał taki kryminał Ziarnoprawdy, który czytałem będąc w liceum i w tym kryminale poruszany jest wątek bardzo skomplikowanych relacji polsko-żydowskich i historii miasta Sandomierz i też takich mrocznych kart jego historii z czasów, gdy był swego rodzaju takim zagłębiem antysemityzmu, które pchało mieszczan sandomierskich do mordowania Żydów za rzekome zbrodnie. I ten wątek Miłoszewski porusza w, właśnie w swoim kryminale w ziarnie prawdy i pamiętam, że kiedy czytałem to w liceum, pomyślałem, boże, to musi być naprawdę szalony człowiek, żeby taką rzecz napisać i wydać to w Polsce pod własnym nazwiskiem, przecież ludzie go zlinczują ale miał w sobie taką odwagę i ja pomyślałem sobie wtedy, że jeżeli kiedyś uda mi się spełnić to marzenie i napisać kryminał, w którym będę poruszał wątki związane z historią Dolnego Śląska i Karkonoszy, to chciałbym pisać o tym w taki sposób jak on, czyli tak jak mi podpowiada serce, a nie z myśleniem, czy to zdobędzie popularność albo czy nie zrobię sobie w ten sposób więcej wrogów niż miłośników tej literatury albo czy to zainteresuje wydawcę. Za chwilę wrócimy do twojej tak, brawo. Dziękuję bardzo. Dla tw do twojej e, ścieżki w stronę sukcesu, ale przy okazji pozdrawiamy Zygmunta Miłoszewskiego i też przypomnę, że Borys Lankosz nakręcił film na podstawie e, tej książki. Zygmunta. Bardzo dobry film. W mojej to chciałem Cię jeszcze skromnej. zapytać o to, kto jest pierwszym czytelnikiem Twoich książek. To znaczy, to jest zazwyczaj takie grono y, kilku osób, które czytają jako pierwsze. Kto pierwszy skończy, to różnie, y, to różnie się zdarza. Natomiast y, jako pierwsi czytają zawsze rodzice. Przy czym czytają w różny sposób. Tata jest tak bardzo niecierpliwy, że on czyta odcinkami. Czyli jak mam napisanych pierwszych pięć rozdziałów książki, to Tata już to czyta. To mu wysyłać jak Henryk Sienkiewicz albo Plus do Gazety, tak? Tak. Nie, to, to ja czyta. wysyłam do Taty, i Tato czyta, i później cierpliwie czeka na kolejne inny odcinek, natomiast mama zawsze jest cierpliwa i mówi, że ona nie lubi tak czytać w częściach i czeka, kiedy będzie gotowa całość. Jest to jednocześnie później zawsze też słane do wydawnictwa, natomiast z tego stałego grona jest mama i tata, jest Grześ, mój partner, który też zawsze czyta na początku, jest moja przyjaciółka Renata, która jest prawnikiem, więc ona też czasami jakieś swoje fajne uwagi dołoży, takie natury prawniczej, czy dobrze dany wątek kryminalny w książce został Opisany, czy to jest realne, plus są jeszcze takie osoby dodatkowe, które przy każdej książce troszkę się zmieniają. A czy ktoś z tych osób, nie wiem, rodzice, albo twój chłopak, albo twoja przyjaciółka, albo osoby w wydawnictwie, mają takie zdolności, że potrafią cię na przykład nakłonić, żebyś bardziej zagmatwał akcję. Pytam o to dlatego, że moja żona, która czyta kryminały namiętnie, mhm. na przykład jeżeli już na 30. stronie orientuje się, kto zabił, to odkłada tę książkę, że to jest zbyt łatwy kryminał dla niej. Mhm. Czy ty też słuchasz takich porad, albo okazuje się, że twój plot, z angielskiego to było, mm -hmm. e, wyjaśniam, jest zbyt e, Zorientowaliśmy prosty, się. Tak, zbyt, no, a jaki jest po czesku plot? Plotinka. Eee. Eee. To, to jednak mówią, skomplikuj to. Raczej tak nie jest, dlatego że ja piszę te kryminały zgodnie z taką swoją filozofią, że to nie pytanie kto zabił, jest najważniejsze. I nie traktuję całej tej fabuły jako takiej próby stworzenia zagadki logicznej dla czytelnika, którego rolą jest to, żeby idąc po, po tych rzucanych przeze mnie tropach albo elementach, które mają troszeczkę zaciemnić ten obraz, żeby ten czytelnik zgadł, zanim ja mu to objawię. I myślę, że większość z, z Państwa, którzy po te książki sięgacie. Nie sięgacie po nie dlatego, że chcecie zgadnąć kto zabił zanim to się okaże, tylko bardziej zbrodnia jest punktem wyjścia do opowieści o, o górach, o ich klimacie i charakterze, o Dolnym Śląsku i jego historii i ta aura dolnośląsko-karkonoska jest tym czymś najbardziej istotnym, a nie to odkrycie kto zabił, bo to są fabuły tych kryminałów toczą się w bardzo określonych warunkach i przestrzennych i czasowych i te wątki współczesne i te wątki historyczne i myślę, że to jest przynajmniej dla mnie jako autora w tych książkach najważniejsze, a nie tylko stworzenie jakiejś zagadki kryminalnej. To teraz wrócę do wątku, który przewaliśmy, czyli tej drogi do sukcesu. Od początku chciałeś być pisarzem. Pytam o to dlatego, że być może nie wszyscy wiedzą, że z wykształcenia jesteś stomatologiem. Mhm. I tak sobie myślałem, wizualizowałem sobie te twoje pierwsze pomysły na książki, że nie wiem, może leczyłeś jakąś siódemkę kanałowo albo coś innego. I nie, to było wcześniej. A tutaj właśnie teraz zabił i tak ten pacjent albo pacjentka czuli ten ból. Nie, nie, to znaczy po Co pierwsze, ja opowiadam w ogóle? przepraszam. No. Po pierwsze, chciałem się odnieść właśnie do tego tematu odczuwania bólu. To jest oczywiście to, to są żarty, ja to nie, ja zawsze to byłem rozumiem? Ja też, ale temat bólu u stomatologa i myślenia o stomatologach jako o takich sadystach, którzy odczuwają jakąś przyjemność z tego bólu pacjenta albo zadają go w sposób świadomy po to, żeby bolało, to jest strasznie krzywdzące dla Zbawek, tej grupy ja mam zawodowej. Ja który jest moim dentystą ja mu mhm. usypiam na fotelu, więc ja mhm. absolutnie sprzeciwiam się takim stereotypom, że dentysta, sadysta jak kiedyś mały mhm. śpiewała. Okej, okay. to jest tak, że wbrew temu, co się pacjentom czasami wydaje, dentyści też są często często podczas różnego rodzaju Ludzi. zabiegów zestresowani i też odczuwają różnego rodzaju lęk. Może nie jest, był taki jakiś czas temu w Gazecie Lekarskiej bardzo fajny artykuł pod tytułem O strachu dentysty przed pacjentami, bo jest to zawód bardzo stresujący, mało kto wie, że największa, najbardziej narażona na wypalenie grupa zawodowa, jeżeli chodzi o specjalności lekarskie, czyli taka grupa zawodowa, gdzie najczęściej dochodzi do uzależnień od leków, od alkoholu, czy samobójstw, czy depresji, to są właśnie dentyści. Dużo się mówiło o przypadku weterynarzy, prawda, ostatnio, mm -hmm. y usypiania zwierząt i tak dalej. Tak. O dentystach nie. To jest ciekawy mm -hmm. wątek, literacki, ale y mm -hmm. muszę powiedzieć, że to jest fascynujące, co mówisz, bo dla mnie zawsze praca dentysty, której obecnie nie wykonujesz, no bo mhm. poświęciłeś się pisaniu, jednak jest jakimś rodzajem sztuki, a nie tylko rzemiosła. Dlatego, że mhm. operuje się no jednak w małej przestrzeni, tak. teraz pokazuję jak małej, mhm. często trzeba się dostać gdzieś bardzo głęboko i przecież no, ręka jest zawodna. To jest ogromny stres, tak myślę. To jest olbrzymi stres przez to, co mówisz, ale też przez to, czego nie zawsze każdy ma świadomość, że dentysta pracując przy pacjencie musi przekroczyć jego najintymniejsze bariery, jeżeli chodzi o odległość. Zauważcie, że bardzo wielu lekarzy no albo siedzi za biurkiem i rozmawia z nami z dystansu, albo przeprowadza jakieś badanie, gdzie na pewien czas się do nas zbliża, a dentysta tak naprawdę większość czasu przez cały czas trwania zabiegu jest kilkadziesiąt centymetrów od pacjenta i jeszcze operuje w jamie ustnej, którą czasami określa się wrót duszy, bardzo intymnej przestrzeni i przekracza granice, co jest też dla dentysty Kto bardzo... Kto duszy? Przepraszam, bo to mnie zainteresowało. Wiesz co, są takie, to tak, jak nie, to tak jak starożytni Grecy uważali, że przez źrenicę można zajrzeć w głąb ludzkiej duszy. Ja Jamausna też historycznie, jeżeli patrzymy na historię medycyny, była takim bardzo świętym obszarem, bo jest to jakieś jakby, jest to pole wglądu do wnętrza ludzkiej Organizmu, takiego naturalnego wglądu, innego niż na przykład do jamy brzusznej, gdzie trzeba zrobić konkretne cięcie, żeby tam się dostać. Więc jest to przestrzeń bardzo intymna i jest to dla lekarzy stomatologów często bardzo trudne i stresujące. Też z tych powodów, o których ty powiedziałeś, ale jest jeszcze jeden ostatni aspekt, który jest tutaj bardzo ważny, o którym się często zapomina, że większość lekarzy w sytuacji, kiedy prowadzi jakieś zabiegi i operuje, to pacjent śpi i ma lekarz operujący może mieć pełne przekonanie, że nie tylko ten pacjent nie jest świadomy, ale też, że nie cierpi w żaden sposób. W przypadku dentystów jest zupełnie inaczej. Pacjent jest przy większości zabiegów stomatologicznych w pełni przytomny, świadomy i jeszcze te y, znieczulenie, no, nie zawsze zadziała idealnie, więc jest to wybitnie stresujące i dlatego to mało kto, też jest strasznie powtarzam to mało kto, kto wie, trochę jak y, się czuję jak y, Bogusław Wołoszański, mało kto wie, że, ale mało kto wie, że pierwsze znieczulenia wymyślił stomatolog w historii medycyny. W, w XIX wieku to właśnie dentysta jako pierwszy y, amerykański dentysta wpadł na pomysł, że można by było eterem uśpić pacjenta, bo pierwszy wymyślono znieczulenie ogólne, a nie to znieczulenie miejscowe i zrobił to właśnie z powodu tak wielkiej desperacji tym, że jego zawód, jego praca jest kojarzona z tym, że to jest ten lekarz od zadawania bólu e, i on to znieczulenie ogólne opracował. Dopiero później wyszło miejscowe i to wymyślił okulista, a znieczulał miejscowo e, gałkę oczną. Wiesz czym? Ja ci powiem, kokainą. I wiesz, co się później stało? Uzależnił się od tej kokainy. Bo pocierał. Tak, tak właśnie. A dentysta wymyślił znieczulenie ogólne. Sławek, tak. po czesku już mówiłeś, a umiałbyś w stylu Bogusława Wołoszańskiego opowiedzieć o swoim pierwszym spotkaniu z wrotami dusz pacjenta? Myślę, które było tym pierwszym spotkaniem. Najbardziej pomyśl, czy umiesz jak Wołoszański. To by było, to znaczy... To był gabinet, gdzie... To był gabinet, gdzie prawdopodobnie przyszedł jakiś pacjent, niewykluczone, że był to potomek Otto Skorcennego albo jakiegoś innego dygnitarza nazistowskiego. A w którym to było bunkrze? To było na pewno w 1944 roku, ale w którym to było bunkrze są różni świadkowie, którzy mają różne teorie na ten Czyli temat. Czyli już po lądowaniu w Normandii? Tak. No dobrze, to A chciałbym... wiesz, co jest najsmutniejsze a propos tych znieczuleń? Że 400 lat przed tym stomatologiem z XIX wieku, znany szwajcarski toksykolog. Gdyś jakąś puszkę ze znieczuleniami otworzyłem tutaj. Bo to tak działa. Wiesz, ty otworzyłeś mi tak, jakąś. Patrzysz na mnie, a chce się mnie znieczulać? Rozumiem, tak. Szwajcarski toksykolog, Paracelsus Bombastus von Hohenheim. Raz miał raz jeszcze... powtórz nazwisko. Paracelsus Bombastus von Hohenheim. Dobrze, że miał drugie. Ale on miał jeszcze kilka imion, tylko nie pamiętam niestety wszystkich. Natomiast możecie sobie wygooglować tę postać, bardzo ciekawą. On bodajże to było w XVI wieku, po pierwsze opracował podstawową myśl toksykologii medycznej, czyli wszystko jest trucizną. I nic nie jest trucizną, bo tylko dawka jest trucizną. Myślałem, że to a że każdego rzecz, można uśpić. Opotentowo. A druga rzecz, którą zauważył podczas swoich badań nad eterem, to to, że myszy mu zasypiały po tym eterze. I, i to jest rzecz przerażająca, bo gdyby ten Paracelsus pomyślał, kurczę. A wiesz, gdzie nas teraz Państwo słuchają? W eterze. No. I to nie była mogę. kolejna piękna plotinka. Natomiast po, podsumowując, gdyby on wtedy się zorientował, że skoro te myszy zasypiają, to może ludzie też by mogli zasnąć. To, myśl, to świat medycyny był o krok od rewolucji znieczuleniowej w XVI wieku. No ale ten Paracelsus nie ogarnął tego, jak można wykorzystać ten wątek usypiania myszy po eterze. Trzeba było kolejnych 400 lat, gdzie nikt tego nie badał, aż w końcu ten biedny stomatolog z Ameryki się wziął za ten temat. No, a potem ten odoka z kokainą. To no tak, tak. Ale to był z Wiednia, to już nie taki... Z Wiednia. Tak. No wiesz, Austriacy zawsze mieli taką <grym> trudną historię. Dobrze, <grym> chyba już nie dojdziemy do opowieści o twoim sukcesie, ile czekałeś, ale może zakończmy y, nasze spotkanie pytaniem o to, czy czujesz się już w 110% pisarzem? Mhm. Czy to jest tak, że jednak, powracam do kwestii znieczuleń prawda, mhm. i różnych innych historii, myślisz sobie o tym, że teraz pasja, ale być może... Pomysły albo te szaleństwa, które opisujesz, to jest tylko jakiś element twojego życia, a potem będziesz chciał być takim sędziwym dentystą, do którego twoi czytelnicy będą przychodzić. Jak do radka raka przychodzili ze zwierzętami, który przecież jest mm. weterynarzem z wykształcenia, a też świetnym pisarzem, laureatem Nike? Nie wiem. Znaczy, jeżeli chodzi o to czucie się pisarzem, to to zależy, w którym momencie mnie zapytasz. Jeżeli zapytałbyś mnie, a ja aktualnie kończyłbym pracę nad książką albo był w trakcie redakcji, to bym ci powiedział, że się tak czuję. Ale teraz jestem właśnie w tym strasznym momencie, gdzie zbieram sobie materiały na kolejny tom i zastanawiam się, Boże, co ja robię? Jak ja, jakim cudem ja napisałem te poprzednie książki? Jak to się w ogóle wydarzyło? Kto to zrobił, że udało się zebrać ten materiał, spleść jakoś te wszystkie wątki, stworzyć plan powieści, a później usiąść, napisać, zredagować i wydać? No, a już tak bez kokieterii, to jak? Jak się widzisz w przyszłości? Kto to wie? Ja to im. ale wracając do tego wątku, kiedy skończyłem te studia miałem jedną książkę napisaną, udało się ją wtedy wydać czy, czy przygotowywała się do wydania i ja wtedy miałem bardzo właśnie tak sztywnie zrobiony plan, żebyś wtedy mnie zapytał, jaki masz plan na przyszłość, to bym ci powiedział, co będę robił przez kolejne 15 lat, a później życie wywróciło mi się do góry nogami, ta książka się ukazała, zdobyła zainteresowanie czytelników, dokończyłem pracę nad drugim tomem, wydałem później trzeci, czwarty, Teraz już drukuje się tą piąty. I, no i co z tego, że ja wtedy miałem takie świetne plany na 15 lat do przodu, jak większość z nich w ogóle się zrewolucjonizowała i się nie zrealizowała i poszło to zupełnie innym torem. Więc teraz już nauczony tamtym doświadczeniem nie robię takich twardych założeń, co ja będę robił za 10-20 lat, tylko staram się być bardziej elastyczny i dopasować do tego, co mi życie przynosi. Rozmawialiśmy w Jeleniej Górze, gdzie lada chwila premiera spektaklu na podstawie twojej pierwszej